Seks nigdy nie umiera, więc po menopauzie znajdź sobie kochanka młodszego od dwie dekady. Znam kilka samotnych kobiet po pięćdziesiątce, ustawionych życiowo, atrakcyjnych. Mają domy, samochody, dobre prace, ładne sylwetki, ciekawe hobby. I są same. Mam sporo pacjentek po menopauzie. Wiele z nich to singielki. Sporo z nich jest na tinderze albo korzysta z serwisów randkowych, bo w pewnym wieku, najczęściej w okolicach czwartej dekady życia, dochodzi do zamurowania środowiska, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Pełna hermetyczność wśród znajomych. Trudno wtedy kogoś spotkać. Pięćdziesięciolatka na tinderze ma często problem, bo rówieśnicy nie zwracają na nią uwagi, a starsi od niej mężczyźni potrafią przykro napisać: Świetnie się trzymasz, ale szukam młodszej. Nie interesują mnie Ciocie. To jest faktycznie problem. W Polsce, ale nie tylko u nas, mężczyźni do późnej starości są przekonani, że są wspaniałymi kandydatami na kochanków, partnerów. Obserwuję w gabinecie, że atrakcyjnej, seksownej 50-latce nie jest łatwo znaleźć rówieśnika lub mężczyznę starszego, który jej dorówna, już nie mówiąc nawet o zaimponowaniu. Ale na szczęście są mężczyźni młodsi. W pokoleniu trzydziestolatków dużo zdziałała pornografia. Tym razem na plus. Filmy z dojrzałymi kobietami były i są nadal jednymi z najbardziej popularnych. Dla takiego faceta kobieta 50 plus to nie jest starsza babka, tylko MILF, od angielskiego Mother I would like to fuck, mamuśka, którą chciałbym przelecieć. Albo jeszcze lepiej whip od angielskiego Woman who are hot, intelligent and in their prime. Trzydziestolatkowie nie mają głów aż tak zapchanych stereotypami dotyczącymi płci i wieku. O wiele łatwiej im zobaczyć, że kobieta jest sexy, niezależnie od tego, ile ma lat. Powiem szczerze, mam ogrom pacjentów, mężczyzn 30-40-letnich, którzy zaczepiają na Tinderze kobiety w wieku 50 plus czy 60 plus, ale dostają kosza, bo często z kolei te panie też myślą dość stereotypowo. Facet, żeby mi zaimponował, musi zarabiać więcej ode mnie, być starszy, żebym mogła widzieć w nim mentora, przewodnika. Oczekiwania tych grup się rozmijają. A bardzo szkoda. 50-latka i 30-latek to może być świetne połączenie. Opowiem o pewnej parze on ją zauważył na Tinderze. On ją zaczepiał, jemu zależało. Ona to taka żona Hollywooda nawet lepiej, bo sama zarobiła na swoją pozycję. Ma dom na luksusowym warszawskim osiedlu, sportowe auto, jest dyrektorem. Na długi weekendy jeździ do luksusowego spa. Jest piękna, ma władzę, jak jakaś Alexis Carrington. Czym ja jej mogę zaimponować? No to zabrałem ją do parku, rozłożyłem koczyk, wyjąłem z plecaka termos z herbatą. Karmiliśmy kaczki, a ona się cieszyła jak dziecko, mówi on. A ona? Jakie to było romantyczne. Od dawna się tak świetnie nie bawiłam. Jak chcę zjeść homarę i wypić Dom Perignon, idę do restauracji i zamawiam. Ale od dawna nie czułam się na randce tak zrelaksowana, rozluźniona, rozbawiona. Faceci z mojego pokolenia są nudni i nadęci. On jest oryginalny. Można? Można. Przychodzą mi do głowy dwa powody, dla których kobiety 50 plus mogą nie chcieć je związków z trzydziestolatkami. Po pierwsze, gdybym związała się ze sporo młodszym mężczyzną, który nie ma dzieci, nie opuściłabym mnie obawa, że będzie chciał zostać ojcem. Ale nie ze mną. Znam kilka takich historii. A ja powiem Ci, jak mądrze obchodzą to niektóre z moich pacjentek. U wielu mężczyzn, nie wiem nawet czy nie u większości, instynktowne pragnienie posiadania dzieci wygląda inaczej niż u kobiet. Zaryzykowałbym twierdzenie, że w wielu przypadkach ta potrzeba jest dość powierzchowna i dyktowana wymogami kulturowymi. Ale to jest kwestia biologiczna. Mężczyźni mieli rozsiewać swoje geny. Im więcej, tym lepiej, więc pragnienie opiekowania się niemowlakiem, kilkulatkiem jest u nich słabsze. Wielu z nich to robi i odnajduje się w obowiązkach rodzicielskich, ale często dopiero po fakcie, czyli gdy to dziecko już jest. Znam kilka kobiet, które swoim, sporo młodszym partnerom mówią «Jesteś tak świetnym facetem, że gdybym poznała cię wcześniej, chciałabym mieć z tobą dzieci». Synkowi dalibyśmy twoje imię, a córeczkę nazwalibyśmy Lena. On miałby w pokoju tapetę w pociągi, a ona w ptaszki. Opowiadają o życiu, które mogliby wieść, ale które nigdy nie stanie się ich udziałem. Z moich obserwacji wynika, że tym mężczyznom to wystarcza. Znam też parę, która zamiast dziecka ma kota. Ona nazywa tego kota syneczkiem, dbają o niego, kupują mu super karmę, bawią się z nim. On jest nawet do tego kota zazdrosny i o jej matkowanie. I kiedyś nawet padło pytanie, czy nie wolałby mieć z nią dziecka. Powiedział, że koci synek jest wystarczająco absorbujący. A potem dodał, że jest z natury wygodny, związek z osadzoną zawodowo starszą od siebie partnerką pozwolił mu na życie w komforcie i nie chciałby rezygnować. Druga sprawa, a może ten 30 latek nie potrzebuje kobiety, partnerki szuka zastępczej mamusi. A jak szuka, to co? Jako seksuolog nie widzę przeciwwskazań. Ona na przykład jest przyzwyczajona do posłuchu, a on lubi, jak ktoś nim kieruje, bo wtedy nie musi rozwiązywać dylematów i podejmować decyzji. To ona mówi, uznałam, że polecimy na Kanary. Zarezerwowałam już hotel, a ty znajdź bilety na samolot. I jemu to pasuje. Czy to nie jest związek partnerski? Wcale nie musi być porówno, żeby dwoje ludzi było razem szczęśliwych. Mam pacjentkę. Zadbana bizneswoman po pięćdziesiątce. Mieszka na stałe w Belgii. Całe życie ciężko pracowała. Była w niezbyt udanym związku, który się rozpadł. Gdy skończyłam 50 lat, powiedziałam sobie, od teraz wybieram siebie. Wyznała mi dumnie i szczerze. Wpada do Warszawy na terapię i randki. Wybiera 20-letnich, wysportowanych mężczyzn i ma wspaniały seks. Docenia, że młodzi mężczyźni są lepiej wyedukowani erotycznie od jej rówieśników. Wiedzą w każdym razie, na czym polega seks oralny, no i są częściej gotowi do współżycia. Ona bardzo sobie to chwali. Kwitnie przy nich. Odwdzięcza im się poradami dotyczącymi budowania ścieżki kariery, wyboru dobrego wina, opowiada o miejscach, w których była, a zjeździła pół świata. Bardzo mi ta pacjentka zaimponowała. Namawiałbym kobiety, żeby brały z niej przykład. Muszę powiedzieć, że z punktu widzenia seksuologa kobiety 50+, plus szukające partnerów do związku czy seksu, cechują się największymi zahamowaniami. Słyszę często, bo to nie wypada, żeby on był młodszy, żeby przyjechał do mnie autobusem, żebym zapłaciła za kolację w restauracji, a już żebyśmy mieli seks, nie wchodzi w grę. Przecież to ze szkodą dla nich, że one wybierają na Tinderze swoich rówieśników, facetów, którym brakuje kilku zębów, mają brzuszek, no ale są przynajmniej starsi. Kobiety strasznie boją się łatki naiwnej, pogardliwych spojrzeń, komentarzy, że dają się wykorzystywać młodym, że ci młodzi lecą tylko na kaszę, jakby to od wieku zależało. Pierwszy kontakt ze sporo młodszym mężczyzną jest dla pięćdziesięciolatek jak przekroczenie Rubikonu. A ja z satysfakcją obserwuję, jak one się zmieniają. To daje potężnego kopa. Świadomość, że pragniecie facet młodszy o całe pokolenie. Nagle się okazuje, że jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Moje pacjentki pięknieją, stają się bardziej pewne siebie. Zaczynają rozumieć, dzięki takim romansom, że granice są głównie w ich głowach. Więc znoszą kolejne. Kto powiedział, że 60-latka nie może pokazać zgrabnych nóg w mini? Kto powiedział, że nie może zrobić operacji plastycznej piersi? Rozebrać się na plaży nudystów? Nauczyć jeździć na motocyklu? To bardzo wyzwalające. I to wcale nie musi być związek na wiele lat. Nie przejmuj się, czy on za kilka lat nie będzie chciał mieć dzieci, albo czy nie szukałaby matki. Weź, co chcesz, teraz, dla siebie, bez wyrzutów sumienia. Po wyborze młodszego faceta możesz dodać ulubioną frazę polskiego rządu. Mi się to po prostu należy. Bardzo mi się to podejście podoba. Zawsze imponowała mi Leni Riefenstahl, która w wieku 90 lat miała partnera młodszego o ponad pół wieku. Ale o to chodzi. Warto tego doświadczyć. Mi imponuje Monika Olejnik, która ma partnera młodszego o 15 lat. Można? Można. Moim zdaniem taka relacja może kobiecie bardzo dużo dać. To dziewicze terytorium, bo moje pacjentki 50 plus walczą, pragną miłości i seksu, ale młodszego, fantastycznego mężczyzny skreślają. Gdyby był starszy, to tak, ale w tym wypadku zabawi się moim kosztem i pójdzie, a ja zostanę ze złamanym sercem, mówią. Równie dobrze może być na odwrót. Nie ma sensu przed pierwszą randką planować tego, co będzie za kilka lat. Nie ma też sensu, by naszym życiem kierowało uczucie lęku przed odrzuceniem. Mogę powiedzieć jedno. Młodszy partner to eliksir młodości. Fajne odwrócenie ról, bo kobieta może wystąpić w roli mistrzyni, mentorki młodszego mężczyzny a jednocześnie kochanki o podobnym apetycie na zbliżenia. Dla wielu kobiet menopauza to nie koniec, ale początek, wyzwolenie z dotychczasowych ról. Już nie będę w ciąży, nie muszę się o to obawiać, mogę zaszaleć. Moja koleżanka powiedziała, że menopauza jest super i że ona żałuje, że nie weszła w nią tuż po trzydziestce. Uznała, że wiele wymagań, którym wcześniej chciała sprostać, żeby nie mieć celulitu, mieć za to zawsze wydepilowane nogi i bikini, już jej nie dotyczy. Bo to jest jej zdaniem dla młodych babek i Paradoksalnie ona teraz, wyluzowana, wygląda lepiej niż kilka lat temu. Ale zastanawiam się, czy uprawiając seks ze znacznie młodszym mężczyzną, większość kobiet nie będzie miała z tyłu głowy, że on porównuje je do swoich rówieśniczek. To jest kobieca paranoja. Moim zdaniem działa na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Ale twoje koleżanki ze studiów to pewnie mają jędrne piersi, a moje przegrały już trochę z grawitacją. A w pracy dziewczyny pewnie mają gładkie buźki, a ja wzdycha ona. Kiedyś przyszła do mnie para. Ona o 17 lat starsza od partnera. Od kilku miesięcy się nie kochali, bo u niego pojawiły się zaburzenia erekcji. A wcześniej mieli bogate i udane życie seksualne. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak wygląda ich codzienność. Co robią wieczorem, zanim pójdą do łóżka? I wtedy Kasienka siada przed lustrem, wklepuje sobie w budzie jakiś krem i wzdycha. Ech, popatrz, wyglądam jak stara żółwica. Słucham? Dopytałem, bo myślałem, że się przesłyszałem. Otóż Nie. Pani Katarzyna każdego wieczoru, zanim w jedwabnej koszulce położyła się do łóżka, oświadczała swojemu partnerowi, młodszemu o kilkanaście lat, że wygląda jak stara żółwica. To zdarzyło się wielokrotnie, a kłamstwo powiedziane sto razy staje się prawdą. Trudno się dziwić, że, za przeproszeniem, przestał mu stawać. Mężczyźni rzadko podniecają się koncepcją seksu ze starą żółwicą. Opowiadając takie rzeczy, fundujemy sobie ostry kryzys w związku na własne życzenie. Przepraszam, ale jeśli kobieta ma ochotę ponarzekać na swój wygląd, a wiem, że to się zdarza i doskonale to rozumiem, niech zadzwoni do przyjaciółki. Niech jej powie, że wygląda jak stara żłowica, na co tamta o, a ja to dopiero wyglądam jak zmurszały opos. To nie są tematy dla mężczyzn. Jeśli chcemy z nimi uprawiać seks, naprawdę. W związku nie warto mówić wszystkiego i nawet nie wolno. Przestrzegam przed tym. Tam, gdzie nie ma żadnej tajemnicy, gdzie wszystko łącznie z brudami jest odkryte, tam nie ma też pożądania. No dobrze. Wiesz, tajemnica tajemnicą, ale istnieją też kwestie fizjologiczne, takie jak zaburzenia lubrykacji. Czyli suchość pochwy. I pewnie chciałabyś, żebym ci powiedział, że istnieje jakaś magiczna pigułka na takie dolegliwości. Otóż nie istnieje. Nie ma jakiejś innej metody na obfitą lubrykację? No nie żartuj. Tyle jest żeli do pochwowych. Ale co ty mówisz? Irytuje mnie takie podejście, bo to jest pójście na skróty. Włoży się trochę lubrykantu i będzie hulało. No nie. Nie będzie. Nie tędy droga. Dajmy sobie czas i przestrzeń, żeby się podniecić. Poza tym, achtung. Okazuje się, że kobiety, które idą na łatwiznę i od razu przed stosunkiem korzystają z żelu intymnego, przyzwyczajają swoją waginę do nieprodukowania śluzu i koło się zamyka. Kobieta, która ma świadomość tego procesu, stresuje się. Stres oczywiście utrudnia lubrykację i akomodację i mamy problem, który sam siebie napędza. W okresie przejściowym, gdy kobieta wchodzi w menopauzę, chociaż to dotyczy nie tylko kobiet w menopauzie, także tych, które leczą się na przykład z powodu cukrzycy, lubrykanty mogą pomóc, choćby dlatego, że uchronią nas od nerwowej reakcji. Aha, to ja teraz na pewno nie będę miała nawilżenia i będzie niemiło. Wtedy warto kupić lubrykant, ale musi być dobrej jakości. Upieramy się w seksuologii, że dla kobiety, ale też coraz częściej dla mężczyzny klimat jest szalenie istotny i niezbędny. Nie ma tu złotego środka, który mógłby go zastąpić. Problem z nawilżeniem to nie jest wyłącznie jednostka chorobowa, na którą cierpi kobieta, tylko efekt ignorancji jej partnera. Wiem od pacjentek po menopauzie, które mają troskliwych, uważnych, kompetentnych w kochanków, że one nie mają kłopotu z lubrykacją. Ale też ci mężczyźni nie oczekują, że one staną się mokre po dwóch minutach pocałunków i dwóch kolejnych nieporadnego gmerania po piersiach czy w okolicy genitaliów. Wielokrotnie mówiłem i powtórzę raz jeszcze – Kobieta, jeśli ma odlecieć, potrzebuje długiego pasa startowego. W menopauzie tylko trochę dłuższego. Tu nie ma prostego sposobu, trzeba zaangażowania, pieszczot i czasu. Innymi słowy, nieważna jest różdżka, ważny jest czarodziej. Powiem ci, że wielokrotnie byłem w gabinecie świadkiem wybuchów złości kobiet. One uświadamiały sobie, że z nimi i ich ciałami jest wszystko i okay, tylko facet zawiódł. Nie dziwię się im. W naszej maczystowskiej i penisocentrycznej kulturze na kobiety zwala się odpowiedzialność za wszystko. Włączana jest również odpowiedzialność za dyskomfort, jaki odczuwają podczas stosunku z partnerem, który nie raczył poświęcić nawet kwadransa na grę wstępną. Słyszałem to wielokrotnie. Wystarczy wydłużyć pieszczoty, popracować nad odpowiednim klimatem, zorganizować randkę z kolacją, kwiatami, winem, muzyką i okazuje się, że nagle mamy w waginie niagarę, Wagina się nawilża i nawilża, a kobieta jest i w szoku, i w potoku. No dobrze, ale przecież to jest fakt medyczny, nie zaprzeczysz. Z wiekiem po menopauzie zmniejsza się zdolność pochwy do akomodacji. Tak, prawda, ale znów wracamy do meritum sprawy. Potrzeba dłuższej gry wstępnej i regularnych ćwiczeń. Jak często zdarza się, że mężczyzna wykorzystuje wiek kobiety i związane z nim stereotypy, żeby nią manipulować? Znam świetne, atrakcyjne babki, które słyszą od swoich partnerów ty tu nie podskakuj, nie oczekuj za wiele, bo nie jesteś już młoda. Spotykam się w gabinecie z taką sytuacją dość często. To forma przemocy. Mężczyźni, którzy mają skłonność do stosowania przemocy, chętnie się do niej uciekają. I to wcale nie wobec kobiet 50+. Plus. Ostatnio była u mnie para. On, 48 lat, niespecjalnie atrakcyjny, za to zamożny, z własną firmą. Ona, 29 lat, śliczna i mądra. Nie dokazuj, bo jeszcze rogi stracisz swój urok. Kto cię będzie chciał? Lepiej się mnie trzyma i dbaj o mnie. Bez mnie jesteś nikim, powiedział jej w gabinecie. Warto zweryfikować taką tezę dla własnego spokoju. Zrobić sobie fajne zdjęcia, na których nie będę rozpoznawalna, zalogować na Tinderze. Bardzo dobry pomysł. Generalnie kobiety na Tinderze dostają więcej propozycji niż mężczyźni, więc z całą pewnością zacznie napływać fala uśmiechów, zaczepek, pytań. Nie wspominając o aplikacjach jak Aerodate, DateZone, tylko pamiętajmy, że tego typu aplikacje, np. Tinder, działają według algorytmów. Na przykład jeśli chcesz pozostać inkognito i nie dajesz zdjęcia twarzy, Tinder klasyfikuje cię jako średnio, a nie bardzo atrakcyjną. I twój profil będzie się wyświetlał średniakom, a nie przystojniakom. Warto o tym wiedzieć, bo można przeżyć szok i się sfrustrować. Co, to już tylko tacy faceci się mną interesują? Żaden wysoki brunet po medycynie? Sami hydraulicy z wujowymi wąsami? Algorytm jest ślepy. Żeby na Tinderze dostawać oferty od interesujących kandydatów, trzeba troszkę się w to pobawić. Poczytać, jak skonstruować profil, jakie zdjęcie zamieścić, jak często zmieniać. Na szczęście nie jest to wiedza tajemna. Takie poradniki bez trudu znajdziemy w sieci. Ale jeśli mówimy tylko o próbie, to tak, jestem za. Wiele kobiet ma tendencję do wątpienia we własną atrakcyjność, zupełnie przeciwnie do mężczyzn, którzy często ją przeceniają, zwłaszcza Janusze Tindera. W związku z tym panie nie dostrzegają przejawów zainteresowania na ulicy. Obejrzał się, bo mi się tuż rozmazał. A na Tinderze wszystko jest jasne. Mężczyźni piszą, bo szukają miłości, seksu, szansy na związek, możliwości przyjemnego spędzenia czasu. Można sobie podnieść samoocenę. Ale niektóre dojrzałe kobiety mówią, seks? Mnie to nie interesuje, daj mi spokój. Może faktycznie dajmy im spokój? Mają przecież prawo nie chcieć seksu. Smutne jest to, że kobiety po menopauzie często wyciszają swój popęd seksualny. To jest przecież kwiat wieku, ale one nie myślą o seksie. Myślą o hobby, wnukach. Biorą psa i chodzą z nim na długie spacery. Wygumkowują intymną sferę swojego życia. Z badań wynika, że tylko co druga kobieta w wieku 65 lat jest w związku i co czwarta w wieku 75 lat. Kobiety żyją dłużej, ale często też zostają same. Szczerze ubolewam, że po rozstaniu z partnerem nie szukają już nowego związku. Ciekawe jest to, że u mężczyzn fakt posiadania lub nieposiadania partnerki nie wpływa na bujność życia seksualnego. Mężczyźni korzystają z płatnego seksu, ale też oglądają pornografię, masturbują się. Wiele kobiet się wyłącza. Nie ma mężczyzny, nie ma seksualności. John Bancroft, jeden z najbardziej cenionych na świecie seksuologów, Wyciąga z tego wniosek, że u wielu kobiet seksualność ma charakter relacyjny. Kobieta pożąda kogoś, kogo kocha, lubi. Jeśli takiej osoby nie ma, nie pożąda. No przecież każdy z nas potrzebuje bliskości, dotyku. Virginia Satir, amerykańska psychoterapeutka, twierdziła, że powinniśmy się przytulać do drugiej żywej istoty 12 razy dziennie. Dobrze, że o tym mówisz. Z badań przytaczanych przez Bancrofta wynika, że aż 80% kobiet w wieku 70+, plus nie jest dotykanych przez partnerów. To też moja obserwacja. W Polsce dojrzałym parom brakuje czułości. Rzadko widzi się dwoje emerytów idących przytulonych czy trzymających się za ręce. Tak jakby seksualność miała termin przydatności do spożycia, najpóźniej do emerytury. Stanowczo podkreślam, że to nieprawda. Seks można uprawiać aż do śmierci i do śmierci on może cieszyć, rozluźniać, czasem przynosić rozkosz. Sytuacji nie poprawia fakt, że dzisiaj dzieci bardzo późno wyprowadzają się z domu. Często po 30, a nawet czterdziestym roku życia. Takie dorosłe już dziecko, mieszkające razem z nami, może być niezłą wymówką odbudowania bliskości intymnej z partnerem. Tkwimy w rolach rodziców i nie przeistaczamy się nigdy w kochanków. A gdy dziecko już się wyniesie... Chcesz powiedzieć, że syndrom opuszczonego gniazda ma też swój erotyczny aspekt? Zdecydowanie. Na dodatek nie tylko dla samych rodziców. Niedawno przyszła do mnie nowa pacjentka. Ma 37 lat i jest tłumaczem. Kupiła sobie mieszkanie, ale nocuje w nim tylko raz w tygodniu, bo nadal pomieszkuje z rodzicami. Jest dla swoich rodziców bezpiecznikiem. Gdy nocuje w swoim mieszkaniu, często dzwoni do niej ojciec, mówiąc, że mama za dużo wypiła, albo matka z płaczem, że ojciec znów miał wybuch złości. Ich córka walczy z wyrzutami sumienia. Mam też zabawny przykład. Para, oboje po 60 roku życia, ich syn dopiero niedawno się wyniósł i... Nagle nasi bohaterowie odkryli, że nic ich nie łączy. On lubi muzykę klasyczną, ona roka. On kocha psy, ona koty. On lubi oglądać świat według kiepskich, ona latający cyrk Monty Pythona. Zaczęli się kłócić. Potem oboje po kryjomu, żeby to drugie nie wiedziało, założyli sobie profile na Tinderze i... Niesamowite jest to, że oboje przesunęli zdjęcie incognito tego drugiego w prawo. Bo w opisach nie rozdrabniali się na opowieści o serialach, które lubią oglądać, tylko trzymali się priorytetów – Zorientowaliśmy się, że w tym, co najważniejsze, jednak się zgadzamy, powiedzieli w moim gabinecie. Kochają na przykład kajakarstwo, wędrówki po górach i nową powieść amerykańską. Jonathana Franzena, Jeffrey'a Eugene Dysa. Cenią w ludziach szczerość i prostolinijność i tak dalej. Zabawne, bo po kilku dniach wymieniania wiadomości on nieśmiało zapytał. To ty? Wtedy postanowili pójść do seksuologa. Jak to jest możliwe, że dobraliśmy się w parę na Tinderze, a w normalnym życiu nie możemy? Pytali. Nawet byli gotowi się rozwieść. A potem się okazało, że przestali zabiegać o uwagę i zainteresowanie partnera. On wieczorami leżał na kanapie ze szklanką piwa. Ona ścięła włosy na krótko, bo tak wygodniej. Wielu moich pacjentów jest oburzonych, gdy ich partnerki ni stąd, ni zowąd obcinają włosy, bo uważają, że w pewnym wieku nie wypada. Kiedyś wszyscy się zastanawiali, czy Małgorzacie Niezabitowskiej, rzecznicce rządu Tadeusza Mazowieckiego, wypada nosić długie, rozpuszczone włosy. Była po czterdziestce i wyglądała w swojej fryzurze świetnie. No właśnie, to jakiś dziwaczny stereotyp z tymi włosami, chyba pokutujący od wieków, bo przecież kiedyś długie włosy nosiły tylko panny, a po pójściu włosy ścinały, nosiły czepki. Wielu mężczyzn, zwłaszcza starszych, uważa długie włosy za afrodyzjak jak skończyła się historia tej pary? Zostali kochankami. Ona przedłużyła i zagęściła włosy. Teraz on jest zachwycony. Wieczorami robi często kolacje dla żony, bo odkrył, że uwielbia eksperymenty kulinarne. Otwiera wino, nalewa dla niej i dla siebie. Namiętność kwitnie. W wielu parach z długim stażem, nie tylko dojrzałych, obserwuje takie zjawisko zrzucania odpowiedzialności za nudę w związku na partnera. Ty jesteś nudny, nudna i dlatego ja też się nudzę. To jest w ogóle problem psychoterapeutów, nie tylko seksuologów. Ludzie zgłaszają się do gabinetu, bo chcą, żeby specjalista naprawił drugą osobę. Męża, żonę, dziecko. A nie można zmienić drugiego człowieka. Można zmienić tylko siebie. Jeśli jednak ty się zmienisz, druga osoba też zacznie. To nieuniknione. I ta metamorfoza może być na lepsze. Warto zacząć od siebie. A propos wieku, to fajny post umieściła moja ulubiona aktorka Maja Ostaszewska. Dziś są moje pięćdziesiąte urodziny. Jeszcze pięć lat temu tak się tego bałam, a teraz czuję jaki to piękny moment. Wreszcie czuję siebie i lubię siebie. Wreszcie słucham siebie, wreszcie pozwalam i chcę być sobą. Bezcenne. Czy można to piękniej ująć? Dobre nawilżenie. Lubrykanty to żele nawilżające. Działają poślizgowo. Ułatwiają stosunek waginalny lub analny. Niektóre mają też dodatkowe funkcje, działają rozgrzewająco i powiększająco, ale podstawową funkcją żeli lubrykacyjnych jest nawilżenie niedostatecznie wilgotnej pochwy. Kupując taki produkt nie możesz kierować się kryterium ceny. Jeśli jesteś w stanie wydać sporo na dobry krem do twarzy, nie kupuj byle czego do waginy. Jeśli masz skłonność do podrażnień, wybieraj środki droższe, o sprawdzonym składzie, wysokiej jakości. Przy podejrzeniu uczulenia na silikon, rzadkie ale zdarza się. Jeśli miałaś kiedykolwiek podrażnienie po noszeniu silikonowych ramionczek od stanika lub paska od zegarka, możesz być uczulona. Wybierz żel na bazie wody. Kupisz go w aptece, drogerii, dobrym sklepie internetowym. Lubrykantę na bazie silikonu. Dają wrażenie największego poślizgu, sprawdzają się w seksie analnym, są też trwałe. Uwaga, mogą uszkadzać gadżety erotyczne z silikonu. Można stosować je w wodzie, pod prysznicem. Lubrykanty wodne, delikatne, nie nadają się do kąpieli. Istotne, żeby żel miał odpowiednie pH, zbliżone do pH pochwy, a więc kwaśne. Ginekolodzy i seksuolodzy najchętniej polecają żele z tej kategorii, bo są najdelikatniejsze i nie powodują podrażnień. Mogą występować w wersji wegańskiej. Niektóre działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, korzystnie wpływając na florę bakteryjną pochwy. Lubrykanty na bazie oleju. Tłuste, należy ich raczej unikać. Mogą uszkadzać prezerwatywy i gadżety erotyczne, ale przede wszystkim podrażniają pochwę. Trudno je zmyć. Mogą odkładać się w fałdach skóry i stanowić idealną pożywkę dla bakterii. Znikająca pochwa U nawet co drugiej kobiety po menopauzie może dojść do atrofii pochwy, czyli zanikowego zapalenia pochwy. Wbrew pozorom taka wagina wcale nie znika, po prostu wyściełający ją nabłonek staje się coraz cieńszy. Dzieje się tak na skutek spadku poziomu estrogenów. Najczęstsze objawy to ból podczas stosunku pieczenie świąt krwawienia. Warto o takich objawach porozmawiać z ginekologiem. Zanikowe zapalenie pochwy można leczyć. Pomóc może hormonalna terapia menopauzalna w tabletkach, plastrach, ampułko, strzykawkach lub środki aplikowane miejscowo globulki, maści, kremy i pierścienie do pochwowe uwalniające estrogen. Czy seks ma wiek? Czy mężczyźni faktycznie ciągle myślą o seksie? Postanowiła to sprawdzić Terry Fisher, psycholog z Uniwersytetu Stanu Ohio. Zaprosiła do badania studentów, którzy nosili w kieszeni licznik. Wciskali przycisk za każdym razem, gdy przeszła im przez głowę jakaś niegrzeczna myśl. Mężczyźni myśleli o seksie średnio 18 razy dziennie, a kobiety 10 razy. Niestety, częstotliwość myślenia o seksie spada wraz z wiekiem. Z badań profesora Zbigniewa Izdebskiego wynika, że dla co drugiego Polaka w wieku 50+, plus, seks jest zupełnie nieistotny lub niezbyt istotny. Po pięćdziesiątce spada też zainteresowanie masturbacją. Jedynie 39% Polaków uważa, że ma ona dobroczynny wpływ na seksualność i samopoczucie. W grupie od 18 do 49 roku życia sądzi tak aż 57% badanych. Czy bez seksu da się żyć? Francuska dziennikarka i influencerka Sophie Fontanel w wieku niespełna 30 lat stwierdziła, że brak seksu jest lepszy niż kiepski seks, a wpychanie kobiecie do gardła członka w stanie erekcji nie ma nic wspólnego z pieszczotami oralnymi, po czym przez kilkanaście lat szczęśliwie żyła w celibacie. Gdy przyznała się do tego publicznie, wywołała nad Loarą prawdziwy skandal obyczajowy. Jako jedna z pierwszych kobiet miała odwagę wyznać, że rola kochanki u boku byle jakiego mężczyzny jej nie interesuje. Potem napisała nawet książkę, sztukę Sypiania samej, która szybko stała się bestsellerem. Fontanelle przyznała, że wyjście z celibatu nie było dla niej łatwe, a chciała mieć jakąś bratnią duszę. Bez seksu da się żyć, ale nie każda kobieta może sobie powiedzieć koniec z tym seksem. Jeśli kobieta tłumi swoje libido, może u niej wystąpić tak zwany zespół kerera, inaczej zwany wdowią chorobą. Dotyka ona najczęściej młodych kobiet, ale zdarza się też po menopauzie. Niezaspokojony popęd seksualny może prowadzić do pojawienia się wielu niespecyficznych objawów, które trudno nawet powiązać z brakiem seksu. Należą do nich np. hemoroidy, pieczenie, upławy, bóle w podbrzuszu, żylaki, naczyń miednicy, małej, sromu, bolesność, wiązadeł krzyżowo-macicznych. Najczęściej wdowią chorobę leczy się, eliminując przyczyny jej wystąpienia. Przydatna może być masturbacja lub relacja z uzdolnionym erotycznie kochankiem. Za stara? Bzdura. Wiek istnieje w twojej głowie. Pesel i metryka? Zapomnij. Szereg cyferek na jakimś świstku nie definiuje twojego wieku. Serio. Udowodniła to w bardzo ciekawym eksperymencie psycholożka Ellen Langer. W 1981 roku zaprosiła grupę seniorów do domu w ustronnym miejscu. Dom urządzony był w stylu lat 50. W telewizorze puszczano programy z tego czasu, z radia leciały oldschoolowe przeboje, a uczestnicy eksperymentu mieli się tak zachowywać, jakby był rok 59. Między innymi mieli mówić na przykład: Lubię ten program, a nie lubiłem ten program. Jednym słowem mieli się mentalnie cofnąć dwie dekady wstecz. Ale okazało się, że ich ciała też się cofnęły. Na przykład lekarze ze zdumieniem zauważyli, że po kilku tygodniach podróżnikom w czasie poprawił się wzrok. Chcesz być młodsza? Czuj się młodziej. Zaczynaj nowe rzeczy, uprawiaj seks w krzakach albo samochodzie, jak wtedy, gdy miałaś 20 lat, a twoje ciało wraz z waginą też się cofnie. Naukowcy odkryli, że aż 70% z nas ma wrażenie, że jesteśmy młodsi niż w rzeczywistości. Ci, którzy mają poczucie, że są o 8-13 lat młodsi, mają średnio aż o dekadę niższy wiek biologiczny od metrykalnego.